Ewangelia Świętego Mateusza. Rozdział 17. A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana brata jego i wprowadził je na górę wysoką osobno. I przemieniony jest przed nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, a szaty jego stały się białe jako światłość. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz z nim rozmawiający. I odpowiadając, Piotr rzekł do Jezusa – Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, uczynimy tu trzy namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je, a oto głos z obłoku mówiący – Ten jest Syn mój miły – którym mi się upodobało. Tego słuchajcie. To usłyszawszy uczniowie upadli na twarz swoje i bali się bardzo. Wtedy przystąpiwszy Jezus dotknął się ich i rzekł Wstańcie, a nie bójcie się. A oni podniósłszy oczy swoje nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc nikomu nie powiadajcie tego widzenia, aż Syn Człowieczy Zmartwychwstanie. I pytali Go uczniowie Jego, mówiąc, cóż wtedy nauczeni w piśmie powiadają, że ma Eliasz Pierwej przyjść? A Jezus odpowiadając, rzekł im, Eliasz Ci Pierwej przyjdzie i naprawi wszystko. Ale wam powiadam, iż Eliasz już przyszedł, Wszakże nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli. Tak ci i syn człowieczy ma ucierpieć od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek i upadł przed nim na kolana i rzekł Panie, zmiłuj się nad synem moim, albowiem lunatykiem jest i ciężko się trapi, częstokroć bowiem wpada w ogień i częstokroć w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowić. A odpowiadając Jezus rzekł, o rodzaju niewierny i przewrotny, dokądże będę z wami, dokądże was będę cierpiał, przywiedźcie mi go sam. I zgromił onego diabła Jezus, i wyszedł od niego, i uzdrowiony jest on, młodzieniec, od onejże godziny. Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu, czemu żeśmy go my wygnać nie mogli? Lecz Jezus rzekł do nich, dla niedowiarstwa waszego Zaprawdę bowiem powiadam wam byście mając wiarę jako ziarno gorczyczne Rzekli tej górze Przenieś się stąd na ono miejsce wtedy się przeniesie A nic niemożebnego wam nie będzie Ale ten rodzaj nie wychodzi Tylko przez modlitwę i przez post A gdy przebywali w Galilei Rzekł do nich Jezus, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zasmucili się bardzo. A gdy przyszli do Kapernaum, przystąpili do Piotra ci, którzy podatek wybierali i rzekli, I zali nauczyciel wasz nie daje podatku? I rzekł, daje. A gdy wchodził w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc. Cóż ci się zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogóż biorą cło albo czynsz. Od synów swoich, czyli od obcych. Rzekł mu Piotr. Od obcych. I rzekł mu Jezus. Toć tedy synowie są wolni. Wszakże, abyśmy ich nie zgorszyli, Wszedłszy do morza, zarzuć wędkę. A tę rybę, która najpierwej uwięźnie weźmi, a otworzywszy gębę jej znajdziesz stater, który wziąwszy, daj im zamie i zasie.